Dwójka. Jesteś na miejscu. Krzysztof Gosztyła. Jest dziewiąta przed mikrofonem Janka Antyzienko, pora na wiadomości kulturalne. W wielką środę, czyli dzisiaj, w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie zabrzmi Wielkie Dzieło Johana Sebastiana Bacha. Pasje, według Świętego Jana, wykonają tam artyści polskiej opery królewskiej, zapowiada dyrygent Krzysztof Garstka utwór monumentalny, ale niesamowicie ludzki. Jest tak nasycony różnymi odcieniami emocji, umiejętnym budowaniem faktury poprzez Bacha, wplataniem chóru komentującego, który wprowadza niezwykłe napięcie do przebiegu akcji dramatycznej. Dzieło ponadczasowe, ono już to od wieku właściwie porusza słuchaczy, jest niezwykle prawdziwe. Zazwyczaj grywamy to albo w przestrzeniach zamkowych, albo kościelnych, natomiast po raz pierwszy rzeczywiście w studiu, w studiu S1 używamy instrumentów historycznych, staramy się znaleźć jak najlepszy sposób projekcji dźwięku, żeby wypełnić całą przestrzeń. Z zespołem wokalnym i zespołem instrumentów dawnych polskiej opery królewskiej Capella Regia Polona wystąpią soliści Jacek Szponarski, Robert Gierlach, Paweł Czekała, Joanna Sojka, Anna Radziejewska, Sylwester Smulczyński i Paweł Michalczuk. Początek koncertu dziś o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Historia starożytna i języki nowożytne znalazły się wśród najlepiej ocenianych kierunków studiów, na Uniwersytecie Warszawskim według prestiżowego rankingu Quacarelli Simons. W tym roku ocenionych zostało w nim 55 dyscyplin naukowych na ponad 1700 uczelniach. W zestawieniu występuje 27 dyscyplin naukowych prowadzonych na UW. Wśród najwyżej ocenianych kierunków są historia starożytna, tutaj pozycja od 51 do 150 na liście oraz języki nowożytne, 92 miejsce. Ranking opracowywany jest co roku, aby pomóc przyszłym studentom zidentyfikować przodujące uniwersytety w danej dyscyplinie. Do tworzenia wykorzystywane są oceny prestiżu akademickiego, prestiżu wśród pracodawców, cytowania, badań naukowych oraz tzw. indeks Hirsza. Uwaga, nurogęsi mogą usłyszeć dziś kierowcy i przechodni w Warszawie. Te ptaki co roku przemieszczają się z łazienek królewskich nad Wisłę, a po drodze mają do pokonania m.in. ruchliwą Wisłostradę. Jak mówi rzeczniczka prasowa zarządu zieleni Karolina Kwiecień Łukaszewska, jeszcze nie wiadomo ilu nurogęsim mamom i ich potomstwu trzeba będzie pomagać w tym roku. Jednak pierwsze patrole są już gotowe a dyżury ustalone. My jesteśmy już praktycznie gotowi do tej akcji. Zaczynamy pierwsze dyżury. Wolontariusze nasi, jak i 30 dodatkowych zrekrutowanych wśród mieszkańców. Jest już po pierwszych spotkaniach. Dopinamy jeszcze ostateczne hormonogramy, chociaż na te pierwsze tygodnie oczywiście dyżury są już ustalone. W sumie zaplanowaliśmy 190 takich dyżurów. Potrwają od dzisiaj do końca maja. W tym roku wolontariusze będą także czuwać w parku Fossa i na stokach Cytadeli. Tam również mieszka rodzina nurogęsi. Wszyscy członkowie Zielonych Patroli musieli wcześniej zostać przeszkoleni między m.in. z zasad zatrzymywania ruchu.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 Jedyny przedstawiciel traczy lęgnących się w Polsce. Warszawskie ptaki upodobały sobie dziuple w starych łazienkowskich drzewach. W nich co roku wysiadują jaja. 24 minuty po północy, w nocy ze środy na czwartek. Jeżeli nie zawiedzie technika i pogoda, wystartuje misja Artemis II z czworgiem astronautów na pokładzie. Polecą oni w dziesięciodniową podróż i okrążą orbitę około księżycową. Nie wylądują jednak na srebrnym grobie, jak, yy, globie, jak uczestnicy misji Apollo ponad 5 dekad temu. Start nastąpi z przylądka Canaveral na Florydzie, relacjonuje nasz korespondent misja Artemis 2 nie wyląduje na Księżycu, ponieważ stanowi ona kluczową, etapową misję testową, mającą na celu weryfikację podtrzymywania systemów statku kosmicznego Orion, go na pokładzie, jeszcze przed podjęciem próby lądowania. W ramach programu Artemis 2 kapsuła jedynie wejdzie na orbitę Księżyca. Sprawdzane będzie przede wszystkim bezpieczeństwo, mówi dziennikarz specjalizujący się w tematyce kosmicznej, oglądający historyczne starty zawsze na żywo Hubert Kijek. Tak to się dzieje w amerykańskiej agencji kosmicznej, że małymi krokami dochodzimy do lądowania. Najpierw trzeba wysłać ludzi, którzy oblecą księżyc, ale wcześniej na przykład poleciała misja bezzałogowa. W następnym roku będzie testowanie lądownika na orbicie okołoziemskiej, a potem lądowanie w 2028. W trakcie 10-dniowej misji astronauci pokonają ponad milion kilometrów. Z przylądka Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Korespondencja z Florydy kończy to wydanie wiadomości kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości o 13 i śledzenia ich na naszym portalu. pogoda. Wciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 1800 hektopaskali i będzie spadało. Temperatura maksymalna na południowym wschodzie i nad morzem to od 5 do 9 stopni, Na pozostałym obszarze kraju 10 do 13. Chłodniej jest tylko w górach, tam od 2 do 4 stopni. Na południowym wschodzie i wschodzie Polski zachmurzenie będzie dziś duże oraz całkowite. Tam okresami spodziewamy się opadów deszczu, a na obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w Karpatach śniegu spadnie 7 cm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.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 Dofinansowano ze środków miasta Gdańska oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Reklana. To jest Polskie Radioprogram Drugi, Jest kwiecień. Zofia Kruszewska za konsoletą. Andrzej Słówek przy mikrofonie. Jest kwiecień. Dokładniej pierwszy kwietnia. Mam bardzo trudne zadanie dzisiaj, bo zdaję sobie sprawę, że po wczorajszym meczu polskiej reprezentacji wielu z państwa jest zupełnie nie do śmiechu. No i będę musiał części z Państwa ku pokrzepieniu serc na otarcie USA, części z Państwa po prostu ku rozweseleniu zaproponować temat dzisiejszego wykładu, wykładu, to znaczy czy muzyka poważna może być wesoła. Dziś muzyczne kawały z brodą, suchary muzyki klasycznej. To wszystko mam Państwu do zaproponowania do samego południa. No i y, zaczęliśmy od takiego kawału z brodą, bo to Benny Goodman i jego orkiest orkiestra y, w y, Mozarcie. A jak wiadomo, nie ma żarta bez Mozarta, albo nie ma żartów bez Mozartów. O, może to nawet bardziej gramatycznie po polsku. Y, zatem y, proponuję Państwu teraz y, taki szpas, y, jaki wyciął sam Mozar, Ein musikalischer Spaß, żeby być precyzyjniejszym. Thank you No tak, zależy co kogo śmieszę, oczywiście fałszują, no to fałszują trochę, no Mozart tak napisał, to pofałszowali. Ja pamiętam taką sytuację, kiedyś byłem na koncercie w pewnej zacnej filharmonii tam w programie była dziewiąta symfonia niejakiego Beethovena. No i usiadłem na widowni, minęło pół godziny, orkiestra się stroiła, stroiła. Chyba się nastroiła, bo część muzyków zeszła, a potem część weszła. Znowu się stroili, znowu się stroili. Potem wszedł chór, soliści, próbowali intonacji. No i, no i potem 75 minut koncert się skończył. No, nie wiem, czekałem na tę dziewiątą symfonię. Chyba się nie doczekałem. W sumie w domu nawet posłuchałem nagrań. No nie wiem, to chyba nie była dziewiąta symfonia no i To też nie był pierwszy kwietnia, więc no, naprawdę nie wiem z czego tu się śmiać. Dwie minuty po pół do dziesiątej. To się czyta. To się czyta. I teraz już na poważnie. Przed nami trzeci fragment najnowszej książki Tomasza Terylkowskiego zatytułowanej Szawę Historia Prawdziwa. Dziś przyjrzymy się rodzinie tytułowego Szawła i świętom religijnym obchodzonym z wielką starannością i uwagą. Czyta Adam Bauman. W rodzinie małego Szawła... Jak w każdej rodzinie żydowskiej tego czasu, obchodzono żydowskie święta, które nie tylko wprowadzały w rok liturgiczny, ale również wprowadzały chłopca w przestrzeń żydowskiej tradycji i relacji z Bogiem. Jak pisze ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, na czoło wysuwały się trzy święta. Dwa święta wiosenne, czyli Pascha i Święto Pięćdziesiątnicy, oraz jedno święto jesienne, czyli święto namiotów Znane jako Szalosz Regalim, to jest trzy święta pielgrzymie Upamiętniają wydarzenia, które sprawiły, że lud hebrajskich niewolników Przeobraził się w świadomy swej tożsamości naród Izraela Pascha upamiętnia i w pewien sposób co roku uobecnia wyjście z Egiptu Pięćdziesiątnica nawiązuje do daru prawa otrzymanego od Boga za pośrednictwem Mojżesza na Synaju, natomiast święto namiotów upamiętnia czterdziestoletnią wędrówkę Izraelitów przez pustynię do ziemi obiecanej. Najważniejszym świętem w każdym żydowskim domu, zarówno w Palestynie, jak i diasporze była rzecz jasna Pascha. Na pamiątkę wyjścia Izraela z Egiptu. Ten posiłek, obrządek, domowa, ale przecież nie tylko liturgia, obrosła całą masą zwyczajów i zasad, które i to niemal na pewno w formie pochodzącej z czasów Jezusa, a to oznacza także młodego Szawła, opisywał Pesachim, trzeci traktat miszny. To właśnie dzięki niemu możemy wejść w przestrzeń zwyczaju, który kształtował religijność późniejszego apostoła Święto Pesach, w tym Wieczerza Pesachowa, było wówczas i pozostało przecież jednym z najważniejszych świąt żydowskich A dla chrześcijan jest to pierwowzór Eucharystii Szaweł, i to już we wczesnym dzieciństwie, musiał uczestniczyć w niej w domu rodzinnym bo to w nim odbywała się wieczerza. A być może pielgrzymował do Jerozolimy, by tam uczestniczyć w obrzędzie składania baranków ofiarnych w świątyni. Sama wieczerza jednak, niezależnie od tego, czy odbywała się w domu i miała wówczas charakter wyłącznie wspomnieniowy, choć przed nią w domu lub synagodze zabijano baranki, by je spożyć, ale nie były to żertwy ofiarne, czy w Jerozolimie i wtedy w sposób szczególny łączyła się z ofiarą baranków składanych w świątyni, miała bardzo podobny przebieg. Gdy już przyniesiono do domu, albo w pewnych przypadkach zabito w domu baranka, pieczono go w całości narożnie, a także przygotowywano jarzyny, chleb, psaśny, sporządzany z samej tylko mąki i wody, owoce, figi, jabłka, gruszki, śliwki, migdały, orzechy i wino – obrządek ten opisywał ksiądz profesor Roman Bartnicki. Pasche spożywano według ściśle przestrzeganego porządku. Po zwyczajnym obmyciu rąk służba stawiała przed każdym z ucztujących kielich z winem zmieszanym z wodą. Tam, gdzie nie było służby, jej obowiązki spełniali sami biesiadnicy. Zgodnie z przekazem Miszny, każdy z ucztujących miał przed sobą osobny kielich, ale zdarzało się, że na przykład ojciec rodziny często podawał do picia własny kielich swojej żonie i dzieciom. Najpierw ojciec rodziny wypowiadał podwójne błogosławieństwo – dnia świętego oraz wina. Błogosławieństwo święta brzmiało – bądź pochwalony o jachwę, nasz Boże. Królu Świata, który dałeś swemu ludowi Izraelowi święto niekwaszonych chlebów ku radości i pamięci. Bądź pochwalony o jachwę, który uświęcasz Izraela i czasy. Nad winem zaś odmawiano słowa Bądź pochwalony o jachwę, nasz Boże, Królu Świata, który stworzyłeś owoc winnego krzewu. Wszyscy obecni odpowiadali Amen, a następnie Wypijali wino Wypicie pierwszego kielicha było sygnałem do wniesienia na stół Odpowiednio przygotowanych symbolicznych potraw Gorzkich ziół, przaśnego chleba, mięsa baranka A także ryżu, ryb, jajek Jedzenie rozpoczynano od gorzkich ziół Ojciec rodziny brał je do ręki Maczał w sosie haroszet I odmawiał nad nimi błogosławieństwo Bądź pochwalony, o Jachwę, nasz Boże, królu Izraela, który uświęciłeś nas przez swoje przykazania i nakazałeś nam spożywać gorzkie zioła. Wszyscy odpowiadali amen i kosztowali gorzkich ziół. Zaraz potem wznoszono drugi kielich, ale zanim do tego doszło, najmłodszy chłopiec w rodzinie, w pewnym momencie życia był to Szaweł, Czterokrotnie zadawał pytanie o znaczenie uczty, baranka, przaśnego chleba i gorzkich ziół. Odpowiedzi udzielał ojciec, który szczegółowo wyjaśniał symbolikę święta Paschy, a gdy skończył, brał do ręki drugi z kolei kielich, odmawiał nad nim błogosławieństwo i wypijał wino, w czym naśladowali go inni. I wtedy zaczynała się Właściwa uczta paschalna. Przed jej rozpoczęciem wszyscy obmywali ręce, odmawiając krótką modlitwę. Do każdego z biesiadników, poczynając od najstarszego, podchodziła służba i polewała ręce, albo też czynił to każdy osobiście. Po tej czynności ojciec rodziny siadał na swoim miejscu, brał do lewej ręki przaśny chleb, nakładał nań gorzkie zioła i maczał w haroszet oraz odmawiał nad nim błogosławieństwo. Bądź pochwalony o Jachwę, nasz Boże, Królu Świata, który uświęciłeś nas przez swoje przykazania i nakazałeś spożywać niekwaszony chleb. Wszyscy odpowiadali Amen. Następnie ojciec podnosił chleb nieco do góry, by wszyscy mogli go widzieć. Po czym łamał chleb po kawałku i podawał współbiesiadnikom. Chleb rozdawano bez słów. Dalsza część uczty nie była już krępowana ceremoniałem i każdy mógł jeść i pić do woli. Na zakończenie wznoszono trzeci kielich, określany mianem kielicha błogosławieństwa. Z niego musieli pić po kolei wszyscy uczestnicy uczty, ale zanim to nastąpiło Uprzątano stół i obmywano ręce, a prowadzący uroczystość mężczyzna, ojciec Szawła, odmawiał nad kielichem specjalne błogosławieństwo – chwalcie naszego Boga, do którego należy to, co spożyliśmy. A oni odpowiadali – bądź pochwalony, nasz Boże, za pokarmy, które spożyliśmy. Te obrazy modlitwy, radość i spokój domu rodzinnego – z całą pewnością powracały do Szawła, gdy już jako apostoł Paweł odprawiał obrządek paschalny, gdy sprawował go sam na pamiątkę wydarzeń w Wieczerniku i późniejszej męki Jezusa. Mógł wracać myślami do swojego domu, mógł wspominać dzieciństwo, rodziców i dom, a także głęboko przeżywać ciągłość kultu rozwijającego się od żydowskiej paschy, którą obchodził Jezus z uczniami w Wielki Czwartek, ku początkom wyrastającej z tej uroczystości Wieczerzy Paschalnej. I jak Jego Ojciec pouczał uczestników Wieczerzy Paschalnej o jej prawdziwym sensie, taki On, jako Ojciec Wspólnot, ich nauczyciel, pouczał uczestników o prawdziwym sensie Eucharystii. Niech przeto człowiek, Baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was, słabych i chorych, i wielu też umarło. Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. Adam Bauman przeczytał trzeci fragment książki Tomasza Terlikowskiego, Szaweł, Historia Prawdziwa która ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. To lektura, którą proponujemy Państwu na Wielki Tydzień. Nie zdradzając szczegółów, chcę szczególnie polecić Państwu wysłuchanie ostatniego odcinka, bo jest on więcej niż poruszający, choć uważam, że cała ta książka, jej charakter biograficzno-dokumentalny, ale także Myślę, że pewna ponadczasowa prawda płynąca z tej historii biblijnej, historii ewangelicznej warta jest rozważenia. Jest za 17 minut 10. Powiedziawszy na serio, teraz zmieniam nieco ton i nastrój, przechodząc na grunt tego zasadniczego wątku rozważań dzisiejszych, które Państwu proponuję, to znaczy, czy muzyka poważna, czyli muzyka smutna z definicji może być jednak wesoła. Słuchaliśmy wcześniej Mozartowskiego Szpasa. Czasem Szpas chyba wychodzi trochę mimochodem i to jest najzabawniejsze, prawdę rzekszy, Tak jak ta uwertura dr Faust Bedrzycha Smetany, bo chyba Faust napisał tę uwerturę w poczuciu, że to taka całkiem seria, muzyczna ilustracja. No, a tymczasem sami Czesi, to ja wcale tutaj się nie wyzłośliwiam, ale to sami Czesi umieścili tę uwerturę w na płycie zatytułowanej Humor w chudbę stuleci, a więc humor w muzyce stuleci, humor na przestrzeni wieków w muzyce, jako właśnie taki humorystyczny przykład muzyki czeskiej grali kameraliści filharmonii czeskiej. Natomiast jeśli już jesteśmy przy temacie i wątku uwertur, nie wiem, czy zdają sobie państwo sprawę, że niejaki Paul Hindemith, znany z bardzo poważnych, czasem wręcz o wymiarze egzystencjalnym dzieł symfonicznych, nieredwie filozoficznych, miał ogromne, fantastyczne poczucie humoru i to jego poczucie humoru objawiało się także, oczywiście, może nawet najczęściej w sferze muzyki. Jeden z jego przyjaciół mówił, że jest Imer Lach und Scherzberreiter, czyli zawsze gotowy do śmiechu i żartu muzykant. I Hindemith rzeczywiście napisał sporo rozmaitych muzycznych parodii, spośród których bodaj najsłynniejsza, choć na pewno nie jedyna, i to nie jedyna dzisiaj także w programie tego kanonu, kanonicznego, jest uwertura do latającego Holendra, utwór z roku 1925 Proszę nie uważać tej kompozycji za antywagnerowską. To jest rzecz napisana na kwartet smyczkowy z myślą o tych muzykach, którzy grają repertuar estradowy albo muzykę do niemych filmów, co w tamtych czasach było zjawiskiem powszechnym i czego Hindemith osobiście doświadczał jako członek takiej szczególnej orkiestry kurortowej. On sam miał ponoć taką właśnie przyjemność niewątpliwą zagrania uwertury do latającego holendra a prima vista na rozkaz o siódmej rano mi te wspomnienia przełożył na papier nutowy. <zyskliwia> Tak, to przywołaliśmy epokę niemego kina i praktyki wykonawczej czasu, gdy muzykę wykonywano do filmów na żywo. W tę rolę wcielił się czeski kwartet imienia Kocjana, a to była wizja Uwertury do latającego Holendra, sporządzona, sprokurowana przez Paula Hindemita. Za dwie minuty, godzina dziesiąta, słuchamy Wagnera.